Rzymian rozdział piąty Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego też przystęp otrzymaliśmy wiarą ku łasce tej, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale się też chlubimy z ucisków, wiedząc, że ucisk stwarza cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję a nadzieja nie zawstydza, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czas właściwego umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, żeby ktoś umarł za sprawiedliwego. Za dobrego prędzej może by się ktoś umrzeć odważył. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc, będąc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy zachowani przez Niego od gniewu. Bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz pojednanie otrzymaliśmy. Przetoż jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, albowiem aż do zakonu grzech był na świecie, ale grzech nie bywa poczytany, gdy zakonu nie ma, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, będącego obrazem tego, który miał przyjść. Ale nie tak się ma z łaską, jak z upadkiem, Albowiem jeśli przez upadek jednego wielu pomarło, daleko więcej łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, na wielu obficie spłynęły. I dar nie jest taki, jak to, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Albowiem sąd jest z jednego upadku na potępienie, ale dar łaski z wielu upadków na usprawiedliwienie. Albowiem jeśli upadkiem jednego śmierć zapanowała przez jednego, Daleko więcej ci, którzy obfitość łaski i dar sprawiedliwości przyjmują, w życiu panować będą przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się usprawiedliwionymi. A zakon wkroczył, aby się grzech rozmnożył, gdzie zaś grzech się rozmnożył, łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował w śmierci, taki łaska panowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego.